Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedenki Olaf Warzyński. Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego wciąż czeka na zaprzysiężenie. Rządzący oczekują, że prezydent w tym tygodniu przyjmie od nich ślubowanie po powrocie z wizyty w Stanach Zjednoczonych. Karol Nawrocki na razie analizuje sytuację, mówi prezydencki minister Marcin Przedacz. Kancelaria prezydenta widzi pewne bezprawne albo pozbawione podstawy prawnej działania i to będzie rzutowało na decyzję finalną pana prezydenta, ale ja nie chcę jej tutaj oczywiście przesądzać. Pan prezydent analizuje tę sytuację. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani przez Sejm 13 marca. Przed nimi uroczystość złożenia ślubowania przed prezydentem, ale do tej pory Karol Nawrocki nie wskazał terminu uroczystości. Koalicja rządowa ma plan B. Wszystko jest uzgodnione, zapewnia europoseł Nowej Lewicy, Robert Biedronie. Będziemy w tej sprawie zdeterminowani, jeżeli prezydent nie dojrzał do swojej roli, jeżeli nie chce jako głowa państwa zaszczycić tych sędziów przyjęciem tego ślubowania. To są inne sposoby, które już znaleźliśmy i w ciągu najbliższych dni zostaną wdrożone. Zgodnie z ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezydent powinien przyjąć ślubowanie od wybranych przez Sejm sędziów. Przepisy nie mówią jednak o terminie, w którym powinno do tego dojść. Marszałek Senatu odwiedzi w tym tygodniu Ukrainę, odda hołd ofiarom zbrodni rosyjskich. Jak przekazała Małgorzata Kidawa-Błońska, polska delegacja weźmie udział w uroczystościach upamiętniających rosyjskie zbrodnie w Buczy, pod Kijowem. Jest kolejna rocznica Buczy, tej bestiackiej zbrodni dokonanej przez Rosjan na ludności cywilnej tej miejscowości i mają się tam spotkać przedstawiciele parlamentów europejskich, żeby pokazać naszą solidarność z Ukrainą i porozmawiać o sprawach w tej chwili najważniejszych. W marcu 2022 roku wojska Kremla dokonały zbrodni wojennej na ludności cywilnej Buczy. Szacuje się, że zamordowano ponad 400 nieuzbrojonych ukraińskich cywilów, w tym 37 dzieci. Dwa indyjskie tankowce z gazem LPG przepłynęły cieśninę Ormus. Zmierzają w kierunku Indii. Statki przewożą około 94 tysięcy ton gazu. Na skutek trwającej od miesiąca wojny z USA i Izraela z Iranem żegluga w nie została zablokowana, co spowodowało na świecie wzrost cen paliw. Jednak teheran zazwolił na ruch niewrogich statków po uzgodnieniu z władzami irańskimi. To są aktualności jedynki. Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś wyraził solidarność z łacińskim patriarchą Jerozolimy po tym, jak izraelska policja uniemożliwiła odprawienie mszy w Bazylice Grobu Pańskiego. Czy nie to w imię, a nie przeciw dialogowi chrześcijan i Żydów, napisał kardynał Ryś w oświadczeniu. Patriarcha Jerozolimy kardynał Pierbatista Pizzaballa i kustosz Ziemi Świętej ojciec Francesco Jelpo. Zostani w niedzielę rano zatrzymani przez izraelską policję i zmuszeni do zawrócenia. Według władz Izraela to z powodu obaw o ich bezpieczeństwo wobec irańskich ataków. Jest reakcja Włoch. Na dziś ambasador Izraela w Rzymie został wezwany do tamtejszego MSZ-u. Niedzielą Palmową rozpoczął się w kościele Wielki Tydzień. Dla katolików to ostatnie dni przygotowań do świąt wielkanocnych, czyli Zmartwychwstania Pańskiego. To powinien być czas zatrzymania, mówi ksiądz dr Tomasz Podlewski z Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Nie jeden z nas pracuje do samego końca. Ten czas całego Wielkiego Postu nie dla każdego udaje się przeżyć głęboko. Nie dla każdego jest możliwe odbycie rekolekcji czy wejście bardziej w jakieś postanowienia wielkopostne, głębszą lekturę czy więcej modlitwy. Wielki Tydzień natomiast już ma większą szansę stworzenia takich okazji. Od Wielkiego Czwartku Kościół rozpocznie uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę śmierć i wstaniem Jezusa Chrystusa. Na koniec jeszcze przypomnieniem, Został dokładnie miesiąc na rozliczenie się z fiskusem za 2025 rok. Termin mija 30 kwietnia. Do końca ubiegłego tygodnia podatnicy złożyli w usłudze Twój EPIT prawie 5,5 miliona deklaracji. Ten sposób rozliczenia zachwala rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej, Justyna Pasieczeńska. Usługa Twój E-pit to przede wszystkim wygoda i szybkość, ponieważ w usłudze już mamy wstępnie przygotowane zeznanie. Takie zeznanie przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa. Wystarczy je zweryfikować bądź modyfikować, chociażby odpowiednie ulgi, odliczenia. Możemy się rozliczyć samodzielnie bądź wspólnie. Z z małżonkiem. Każdy z nas może również przekazać 1,5% swoich podatków wybranej organizacji pożytku publicznego. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Poniedziałek będzie pochmurny na zachodzie i południowym wschodzie deszczowy, a w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w Sudetach silnie powieje w porywach do 110 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Pogórzu, 6 nad morzem, 11 w centrum, do 13 na wschodzie. Noc w Polskim Radiu 24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 Polityka się sprofesjonalizowała e, i politycy wiedzą, że spotykają się z dziennikarzem nie po to, żeby se pogadać albo żeby zaspokoić ciekawość dziennikarza, a za tym jego słuchaczy, widzów, e, czytelników, tylko po to, żeby sprzedać przekaz. Przekaz trzeba przez, poprzez dziennikarza, do ludzi, do wyborców trzeba dotrzeć z przekazem.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 Są wśród fachowców, dyskutantów podzielone zdanie. Czy to było tak, że pan Leśkiewicz powiedział prezydentowi, że...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 No, do, nie, no był Reza Pachlawi, były, prawda, no synem, prawda, byłego. Pach... Nie, nie, nie. Reza Pachlawi jest synem starego Rezy Znaczy, do co no, ja powiedziałem, syn no, starego tak, tak, Lezy, No ja mówię, Pachlawy, ja mówię to, głowy tak. państwa po prostu. Gł tak, syn głowy państwa, były, byłego nie, głowy, by, byłej głowy państwa. O, tak, ja właśnie. nawet nie. On był, w którym roku, to, to było z 50 lat temu przecież, on był, albo go jeszcze na świecie, nie, nie, nie wiem ile lat, trzeba by sprawdzić, ale albo go na świecie w ogóle nie było jeszcze wtedy, albo był bardzo malutkim dzieckiem. Jak pachlani musiał uciekać z Iranu. No, 78 rok, 79 dokładnie, no to więc to wcale nie taki malutki, no. no, no tak. Wcale no, nie taki malutki. A nie wiem, musieliśmy sprawdzić ile malat, no. Ale wiem. stary nie jest. Stary? Nie, <śmiech> nie. A ja jeszcze celowo spytałem no. się o te tak zwane Fleszyki.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 a, to by mogło odpuścić, ale no, może natychmiast znajdzie się tysiące takich... A może już, już się Już znajdują. mogą, się, już mogą preces, tak, już poczty są zasypane listami...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 to możliwości działania, to też w ogóle te, te, te, te komórki terrorystyczne tej, tej organizacji. A PECH polega na tym, że naszym, czy polskim, czy w ogóle ONZ-owskim obszarem kontroli jest właśnie, właśnie region, który, który stał się przedmiotem oddziaływania izraelskiego.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 to jest y, y, też wymaga zbudowania określonego systemu ochrony w sytuacji zagrożenia. Najprawdopodobniej te samoloty po prostu odleciałyby bezpie do bezpiecznych lotnisk, czyli gdzieś na terytorium Francji. My y, przy, przyjmijmy wreszcie do wiadomości, że stabilizację zapewnimy sobie rozsądną polityką i dyplomacją, a nie tworzeniem mitu, że, że usytujemy, sobie, usytujemy sobie tu jakieś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 Może dojść do ataku na instalacje wydobywcze, eksportowe, czyli po prostu na, te, na, na Iranu, ale to będą punktowe operacje desantowe.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 nie, mając, nie będący w stanie zapewnić jakichkolwiek potrzeb społeczno-gospodarczych swojemu społecz społeczeństwu. W związku z tym pewnie, pewnie naciski polityczne spowodują, że tam dokona się jakaś, jakaś zmiana, zwłaszcza, że, że, że, że tam będzie powtórka wariantu wenezuelskiego, czyli padnie propozycja do pewnej części establishmentu, żeby przejął władzę i zmienił kurs polityczny. I, to będzie, i, i wydaje mi się, że niestety według mnie jest to taka,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 No ja powiem tak, Rubio, my, my możemy sobie podśmiechiwać i tak negatywnie wypowiadać się o, o, o administracji Donalda Trumpa, ale Marko Rubio to jest naprawdę wytrawny polityk, człowiek z doświadczeniem politycznym, z dużą wiedzą.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 Normalnie Straż Przybrzeżna Amerykańska będzie realizowała te zadania zgodnie z prawem wewnętrznym i na polecenie prezydenta, który taką decyzję może wydać. Profesor Piotr Mickiewicz, ekspert do spraw międzynarodowych Uniwersytet Gdański. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dobranoc. Powtórka programu.